Że prawda. Filip Czarnecki, witam na kolejnej audycji z cyklu Gdzie leży prawda. Moim gościem jest Anna przychodziń redaktor Wolnych Mediów. Witam. Witam. Będziemy mówili dzisiaj o prawach zwierząt, o ich przestrzeganiu i co za tym idzie, warunkach jakie mają zwierzęta, począwszy od zwierząt domowych, skończywszy na zwierzętach hodowlanych. Zacznijmy może od wyjaśnienia prawdy zwierząt. Czym one są i jakie stoją za nimi dokumenty? Prawa zwierząt, yy, to znaczy że wiadomo, że są yy, takimi samymi prawami yy, jak prawa ludzi yy, do życia, yy, godnego życia i funkcjonowania w tym świecie. Są pewnym zbiorem yy, nie tyle przepisów, co może norm, yy, które w świecie powinniśmy y, respektować. Y, jakie konkretne y, przepisy stoją za tymi prawami? Należy tutaj wspomnieć przede wszystkim o deklaracji o ochronie praw zwierząt. Y, to jest tak zwana Światowa Deklaracja Praw Zwierząt y, tutaj podpisana przez y, UNESCO z y, października 1978 roku w Paryżu. No Światowa Deklaracja to zwierząt yy, powstała z kilku względów. Yy, przede wszystkim chodzi o to, w jaki sposób traktowane są te zwierzęta. Yy, głównie tutaj musimy wziąć pod uwagę liczne przestępstwa przeciwko naturze i zwierzętom. I koniecznym okazało się, żeby gatunek lupiń yy, respektował prawa innych gatunków zwierzętych ponieważ my sami również z biologicznego punktu widzenia jesteśmy y, zwierzętami. Y, podstawy naszej egzystencji powinno stanowić późnienie, y, równe płytnienie z tymi potami żywnymi. Człowiek dopuścił się wielu zbrodni y, wobec gatunków zwierzęcych i nadal, y, nadal dopuszcza się y, nawet w XXI wieku, gdzie wydawałoby się, że Hmm. Sprawa powinna wyglądać już nieco inaczej. No, nie chcę yy, przykro mówić, ale człowiek niewiele się inny pod tym względem. Rozumiem. A czy w Polsce jest coś na wzór tej deklaracji praw zwierząt? Czy są jakieś takie lokalne yy, normy, jak to nazywasz, które dotyczą właśnie yy, ochrony praw zwierząt? Yy, mamy ustawę o ochronie zwierząt, yy, która... Yy. Zeszła w życie 21 sierpnia 1997 roku. To jest ustawa, która reguluje się stosunki między człowiekiem a zwierzątiem. Mówi o tym, jak powinna ona być traktowane. mówi również o zwierzętach hodowlanych, mówi o, o tym, jakich one powinny być, w jakich warunkach powinny być hodowane w jaki sposób zabijane, jeżeli są to zwierzęta przeznaczone na ubój. Mówi również o podstawowych środkach, które powinniśmy zapewnić dla prawidłowego funkcjonowania zwierząt, zarówno domowych, jak i hodowlanych. Pomówmy teraz może o tym, w jaki sposób, czy te deklaracje, wszystkie ustawy są przestrzegane, czyli o warunkach, jakie mają zwierzęta. Osobiście widziałem niedawno film Ziemianie, który dość dosadnie zobrazował warunki, jakie panują w hodowlach świn, krów czy kur. Jest to film bardzo drastyczny, ale jeżeli ktoś chce zobaczyć, co tak naprawdę dzieje się wewnątrz hodowli, to szczerze polecam. Dobrze, tak więc jak wygląda, powiedzmy, przykładowo hodowla świn, z której na półki sklepów trafia wieprzowina? Tak, powiem Ci szczerze, że nie widziałam tego filmu, ale... Czytałam wiele artykułów, słyszałam kilka historii, no i tak jest każdy pewnie, kto korzysta z środków, kto, kto korzystać z nie wie coś ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o warunki hodowli, może nie podając konkretnych przykładów, ale te prawa są nagminnie łamane, to znaczy prawo do swobodnego um, poruszania się zwierząt, do odpowiedniej przestrzeni, która powinna im być zapewniona e, podczas e, hodowli, e, do odpowiedniego pojenia, e, podawania pożywienia, niektórym zwierzętom e, ogranicza się dostęp do wody. E, nie zapewnia się odpowiednich warunków podczas prób. Niektóre zaś zwierzęta, jak na przykład, już odbiegając od świn, przykładowo znamy, wiemy co to są wątroby, kacze, prawda? I wiemy w jaki sposób te ptaki są karmione, aby wątroba miała odpowiedni rozmiar, odpowiedni makija, aby była tusa. Zwierzętom podaje się na siłę pokarm to jest dla nich ogromnym cierpieniem. Cóż jeszcze można powiedzieć? W celu przyspieszenia wzrostu masy mięśniowej, bądź też szybszego przyrostu mięsa, że tak się wyraża, podawane są liczne środki, które również nie są obojętne później dla nas. W momencie, kiedy spożywamy to mięso, no niestety przykłady takie można mnożyć w nieskończoność. E, co według Ciebie w takim razie powinniśmy zrobić? Czy powinniśmy zostać wegetarianami? E, nie chodzi tutaj zaraz o rezygnację z pożywania mięsa, e, chociaż e, powiem szczerze, że e, hodowcy z reguły lubią iść na łatwiznę i jeżeli chodzi o tą hodowlę samą, później o ubój, o e, o sposób pozbawienia życia, tego zwierzęta przeznaczonego na, na mięso węzma, będzie, hodowca będzie dążyć, aby jak najniższym kosztem to wszystko się działo. Dlatego nigdy nie wyeliminujemy takich przypadków. Być może kiedyś będziemy potrafili, chociaż to może już nie za naszych czasów, wyhodować sobie mięso w laboratorium gdzieś tak, żeby dla osób, które są mięsożerne mogły, nie musiały odmawiać sobie tej przyjemności. Natomiast na pewno nie w ten sposób, jak to dzisiaj wygląda. Przydałoby się zacząć od takich podstawowych kwestii walki o drobne poprawienie warunków zwierząt właśnie w hodowlach, w rzeźniach o częstsze infekcje, o reagowanie na, na, na takie drastyczne przypadki. Chciałabym powiedzieć, dodać jeszcze o doświadczeniach przeprowadzonych na zwierzętach. Większość tych doświadczeń nie musi mieć wcale miejsca. Są różne alternatywne metody, które pozwalają przetestować chociażby w przypadku produktów handlowych, yy, środków czystości, yy, czy też kosmetyki. Yy, natomiast wiem, że yy, nielegalnie w dużych firmach, yy, będę tutaj się u nas, yy, są przeprowadzane yy, takie okropne doświadczenia. Yy, można testować pewne produkty na żywych stankach hodowanych w laboratoriach. Yy, czego się nie robi, głównie ze względu na zmniejszenie kosztów. Yy, Tutaj nie ma żadnego wytłumaczenia dla firm, które po prostu y, chcą zaoszczędzić kosztem y, cierpienia zwierząt. Y, również y, nie wszystkie doświadczenia medyczne czy, czy z lekami y, są w takim stopniu konieczne, jak to nam się teraz. O tym wszystkim mówi y, Ustawa o ochronie y, zwierząt. Dlatego dziwnym jest dla mnie, że. Takie, tego typu stwierdzenia, że powinno się faktycznie przestrzegać tej ustawy, wywołują uśmiech, no, głupi uśmiech u wielu osób, że się w ogóle porusza taki temat. To jest wszystko zapisane w ustawie, więc powinniśmy zwrócić większą uwagę, faktycznie mieć oczy otwarte. Rozumiem. Przejdźmy teraz do sytuacji zwierząt domowych. Jak wiadomo, dużym problemem jest pozbywanie się psów, kotów i innych zwierząt, które po prostu znudziły się ich właścicielom i zdecydowali się oni na wyrzucenie ich gdzieś w lesie czy w innym miejscu. Co możesz powiedzieć na ten temat? Eee, powiem w ten sposób. Przede wszystkim e, powinniśmy nauczyć swoje dzieci. E, niech od małego dzieci powinno wiedzieć. Że zwierzę to istota czująca, y, która wymaga opieki i poszanowania. Często y, ulegamy dzieciom właśnie przy kupnie nowego zwierzęcia domowego i zastanawiając się zbytnio na tym, co zrobimy z pieskiem, przykotkiem y, w momencie, kiedy przyjdzie nam y, wyjechać w ważne sprawie, lub też y, nie będziemy mogli się przez jakiś czas zajmować naszym zwierzęciem. Właściciele tłumaczą, że nie można, nie mogą zabrać z tego zwierzęcia sobą, że jest to niemożliwe, zwłaszcza przy wakacyjnych wyjazdach. To nie jest prawdą. W dzisiejszych czasach w większości ośrodków już istnieje możliwość zabrania sobie co jeszcze są nawet takie miejsca, gdzie specjalnie dla zwierząt, zwierzęta zapewnione w takich ośrodkach opieka, istnieją hotele dla zwierząt i ceny wahają się od kilkunastu do pięćdziesięciu godzin na dobę, gdzie no, zwierzęta to, mogą przeczekać w dobrych warunkach. Tak więc, Zwłaszcza okrutne jest porzucanie z miejsca w wymieszkania z tego zwierzęcia. Może nie tyle porzucenie, tutaj zwierzę sobie jeszcze poradzi jakoś, jeżeli jest wolne. Natomiast przywiązywanie zwierzęcia i wkazywanie go na powolną śmierć, głodu, i pragnienia to już nie jest, to nie jest loska podstawa. Mówiąc o pozbywaniu się zwierząt, trzeba wspomnieć e, o tych niezwykle przygnębiających miejscach, jakimi są schroniska dla zwierząt. E, czy to prawda, że e, brakuje tam, drastycznie brakuje tam miejsc i spora część zwierząt, które tam trafiają, jest zabijana? Trudno powiedzieć, ponieważ trudno jest to w klubie instytucją instytucjom czy też prywatnym osobom, który podejrzewa się o odręczeniu, bądź też o humanitarnym traktowaniu zwierząt, nieprzyja temu również nasze prawo. Natomiast słyszę się o takich przypadkach i uważam, że takie miejsca powinny być stałym nadzorem, tak żeby w razie, w razie incydentów, o których wspominasz, możliwa była szybka reakcja. Natomiast faktycznie, miejsca są bardzo przypełnione, o czym wszyscy wiemy. Często przyjeżdżają właściciele ze zwierzęciem, którzy mówią to, co że właśnie znaleźli to zwierzę gdzieś błąkające się na ulicy. No niestety nikt się nie udowodni za do tego że, tylko, że to o niego właściciel musi powiedzieć. Ale to nie jest, jeszcze, nie jest jeszcze, tak, najgorszy sposób, sposób też się zwierzęta. Można też wspomnieć o w przypadkach kiedy po prostu kolejka stanowi potencjać się odbierając swoje zwierząt. Mhm. Ale to chyba odbiegamy lekko skrót tematu. A jak ma się sprawa z organizacjami dbającymi o ochronę praw zwierząt? E, jakie są w Polsce tego typu organizacje? W Polsce jest taka instytucja, która nazywa się Towarzystwo Motykowe zwierzętami. E, została założona dość dawno w 1864 roku. Jest to taka największa instytucja, która dba o przestrzeganie za zwierząt. Ważne jest to, że Tetarzystwo stwierdzenia z zwierzęcami ma oddziały terenowe w różnych miastach w Polsce. Warto tutaj też wspomnieć o straży dla zwierząt, która wywodzi się właśnie do tego, która również y, ma swoje oddziały całej wody i y, to znaczy, y, organizuje akcje, może bardziej taki nadzór. Jadą y, y, y, y, do każdego zgłoszonego przypadku y, okrutnego traktowania y, wieżą i sprawdzają faktycznie jak to, jak to wygląda. No więc y, tutaj spokojnie możemy znaleźć sobie telefon alarmowy. Stronie z z well na stronie właśnie straży dla zwierząt, też na stronę towarzystwa tych zwierzątami i możemy szukać, Jeżeli ktoś będzie miał informację o tym, że jest traktowany w niewłaściwym sposób, i zobaczą, coś takiego, też bardzo prosi o kontakt i powiadomienie o tych instytutach. Wtedy będą mogli interweniować. Jest to um, pierwsza mundurowa y, straż dla zwierząt. Czy my jako przeciętni obywatele możemy w jakiś sposób pomóc tego typu organizacjom? Y, czy istnieje może jakiś wolontariat? Y, tak, możemy się włączyć y, do wolontariatu, y, zarówno wspólnej y, y, straży dla zwierząt. Możemy również widać na no, wolontariuszami schronika, gdzie każda ta rąk jest bardzo potrzebna. Tylko żeby nie powiedzieć o tych schroniskach, na pewno możemy to polepszyć wówczas własną um, trakcję zwierząt, które tam przebywają. Możemy również um, płacać um, środki, um, jeżeli jesteśmy pewni, że zostaną one właściwie wykorzystane, z czym również no, różnie równie bywa. No i przede wszystkim nie być obojętnym. To chyba najważniejsze. Być wrażliwym na, na, cierpienie, na cierpienie naszych braci mniejszych. Mhm. No cóż, tak więc pozostaje mi zachęcić wszystkich Państwa, którzy mają czas i chęci, by pomóc e, zwierzętom, do udzielania pomocy tego typu organizacjom no i o, poprosić o większe zainteresowanie tym, skąd pochodzi żywność trafiająca na nasze talerze. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była audycja z cyklu Gdzie Leży Prawda. Moim gościem była Anna Przychodzień, redaktor Wolnych Mediów. Zapraszam na kolejną audycję za tydzień. Do usłyszenia.